Świat z kolorowych gazet Weź mnie za rękę, ten prawdziwy ci pokażę tu nie ma mazeń, nie ma Tu dzień to bitwa, tu nic nie daje Bóg Nic nie daje modlitwa Mam ten fart, nigdy nie odczułem kłodu fart jaki fart to matka z ojcem zrozum Jeśli ich masyć żyć, im teraz Ciesz się, ciesz, że masz tą ma kierat To dar dzieciak, to jak szóstka wlotka Bo masz coś, czego ktoś nigdy nie doznał Co ci rozdał, bo miłość jest Cieszy się słuchiem omijaj obudę Wiedza za to wstyd, dzisiaj patrz te temat ogarni Zamiast iść na przybyłach ci co przed tobą wpadli Nie czekaj, miej wiarę, żyj tyle Ktoś powiedział fart, jaki fart, sam to zdobyłem